Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary! Żarłok i skóra i Mando Jerry. Trzymac oraz na.. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy!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 Bardziej skupię się na audio interpretacji tego komiksu, jaką zaserwował nam Sound niż na jego papierowej wersji, bo papierowej wersji nawet nie kupiłem. Papierową wersję przejrzałem, przez chwilę czytałem ją słuchając jednocześnie wersji dźwiękowej i tak przeczytałem cały pierwszy zeszyt, traktując ten komiks jako wizualizację słuchowiska. Ale tak też mi się źle obcowało z tym tytułem i w tym przypadku ja polecam właśnie słuchowisko. Mnie ogólnie bardzo nie podoba się, jak ten komiks został narysowany, choć na etapie zapowiedzi ja bardzo mocno jarałem się tym projektem. Biorąc pod uwagę, że ja raczej nie jaram się komiksami wiedźmińskimi, no ale zagraniczne wydanie od Dark Horse, fajnie, fajnie. No, Ale jak zobaczyłem pierwsze próbki w internecie, to dość szybko przestałem się interesować tym tytułem. I tak jak powiedziałem, nawet nie kupiłem polskiej wersji papierowej, której chyba jakoś drugi tom wyszedł lub wyjdzie niebawem. Rysunki z tego komiksu to jest kompletnie nie moja bajka i dlatego od początku nie planowałem kupna, nawet gdy okazało się, że Egmont wyda to w naszym kraju. I wtedy ekipa Soundtrope wyskoczyła z newsem, że oni wydadzą to na toż nie tyle zeszłoroczne, co sprzed dwóch lat, MFK, na Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. I miało to się ukazać jeszcze przed polską premierą wersji papierowej. No i tym projektem zainteresowałem się bardzo, bo to był akurat taki komiks, który w podstawowej formie, no nikt żał, nie mnie ale jednak Wiedźmina ja ogólnie lubię i choć komiksy czy gry, to, to, no może nie bardzo no to słuchowiska jak najbardziej podierałem się tym niesamowicie zamówiłem płytkę od razu przedpremierowo, jak tylko pojawił się ten news, ale potem okazało się że z tym wydaniem są problemy i ja się wtedy strasznie wkurzyłem na Santropé. i gdybym wtedy nagrywał recenzję, to, to myślę, że poużywałbym sobie na nich srodze co teraz w sumie mnie nawet trochę bawi, bo w tym momencie już już nikt nie pamięta nawet historii tego słuchowiska, ale wtedy byłem okrutnie wkurzony i, i w, zasadzie, w zasadzie nawet bez sensu, że o tym mówię teraz, ale to, to, to tak dla odnotowania dla odnotowania całej tej historii, jak to wyglądało, jak to zostało wydane, bo, bo jest to ciekawa historia. No bo mieliśmy taką sytuację, gdzie wersja audio mogła ukazać się jeszcze przed komiksem i to był komiks nowy, to, to, to nie jest tytuł jakiś stary, tylko w zasadzie świeżynka z Ameryki. I ogólnie wyglądało to tak, że kilka dni po ogłoszeniu tej sprzedaży przedpremierowej Całą Tropeo ogłosiło, że płytka z Wiedźminem, owszem, zostanie wydana, ale trafi do kolekcjonerskiego wydania gry yy, Wiedźmin 3, a tym samym muszą wycofać ją ze sprzedaży, bla bla bla. Dla nich duży sukces, dla nas już nie bardzo. Przy czym zapewnili, że osoby, które zamówiły i opłaciły produkt przedpremierowo, no to te osoby dostaną swoją płytkę. Ale nie teraz, nie przed publikacją komiksowej wersji, a dopiero kiedyś tam w przyszłości zimą, czyli w zasadzie z dzisiejszego punktu widzenia już ponad rok temu, jak wyjdzie gra. Dla mnie luz, no zapłaciłem, trochę szkoda, że trzeba czekać, no ale pff, przeżyję, będę miał. Ci, co nie zapłacili, zaczęli się natomiast pieklić w necie. No, no, moim zdaniem trochę słusznie, no bo z punktu widzenia odbiorcy był to jednak pochopny ruch wydawcy. I moim zdaniem jak najbardziej można się było wkurzać. O ile dobrze pamiętam, premiera gry była chyba też przesuwana, ale tego aż tak nie pamiętam, no bo tym się nie interesuje. Ostatecznie gra ukazała się a wydawca słuchowiska, Soundtropero rozesłał informację do tych, którzy kupili w przedpremierze, że jednak nie da rady wydać tego dla nas na płycie. I mamy wybór, zrezygnować z zamówienia i otrzymać zwrot kasy, albo nabyć w postaci plików MP3 do ściągnięcia, dodatkowo dorzucili kilka bonusów, rabat 30 czy 50% na zakup w jakimś sklepie, z którego skorzystałem, Dorzucili zdjęcie z autografem Rozenka, to znaczy to była okładka komiksu podpisana przez Jacka Rozenka, przedstawiająca e, grafikę albumową. Nie grafikę, która zdobi e, słuchowisko i którą wykorzystałem w tym podcaście, tylko e, grafikę, która zdobi album e, komiksowy. No, fajny gadżet, choć dla mnie bez rewelacji. W zasadzie nawet, nawet nie wiem, gdzie to mam. No i, no i ja się wtedy przeokrutnie piekliłem Ja byłem wtedy tak zły No bo kurde zamawiałem słuchowisko na nośniku Chciałem postawić se to na półce do kolekcji I tak dalej i tak dalej Chciałem mieć wszystkie słuchowiska Wiedźmina I, i wszystkie książki wiedźmińskie No Nie wyszło Teraz w zasadzie nie robi mi to żadnej różnicy, bo słuchowiska, które nabyłem na płytach od Soundtrope, to w sumie bez sensu, że je kupiłem. Leżą na półce zakryte, w zasadzie niewidoczne, przesłuchałem raz i tak sobie leżą. Przechodząc już natomiast od historii do wykonania, no to, no to wykonanie jest rewelacyjne. O słuchowiskach od Soundtrope mogę mówić tylko w samych superlatywach. To jest po prostu kapitalne i kurde, mówią od siedmiu minut o sytuacji, w jakiej to wydano, co z dzisiejszego punktu widzenia jest w zasadzie kompletnie nieistotne, bo to było i już tego, już to nikogo nie obchodzi i nikt już tego nie pamięta. A jak przechodzę do oceny, to mogę tylko przerzucać przymiotnikami, jakie to cudowne, jakie wspaniałe. I jeszcze raz podkreślam, mając wybór papierowa, tradycyjna wersja czy interpretacja audio, no to w tym przypadku warto wybrać to drugie. Komiks Komiks papierowy narzuca nam wizualizację, która w tym przypadku jest w moim odczuciu strasznie słaba. Słuchowisko pomaga tak bajecznie malować nam ten świat w wyobraźni, że konfrontacja tych dwóch wersji jest z góry wygrana na korzyść audiobooka. Niektórych może razić obsada. To jest stała ekipa od tego wydawnictwa. I to zawsze wypadało świetnie. Więc i tutaj świetnie wypadło, ale do tej pory mieliśmy już kilka wiedźmińskich słuchowisk od Phonopolis. E, większość świetnych były dwa zbiory opowiadań i dwa tomy. Sezon Bush i Krew Elfów. Tego ostatniego nie słuchałem, Krwi Elfów nie słuchałem. Sezon był słaby, ale Sezon Bush w ogóle był słaby. No, nie tylko interpretacja, ale ogólnie książka. E, natomiast dwa pierwsze zbiory opowiadań były świetne. Rok temu Supernowa i Fanopolis yy, wydała jeszcze słuchowisko Coś się kończy, coś się zaczyna, o którym ja mówiłem trochę więcej w kombinacie. I choć samo słuchowisko było słabe, no to wiele osób przyzwyczaiło się do takiej interpretacji. Do tych osób, do tych głosów yy, no, wydano łącznie... Pięć suchowisk y, z tymi aktorami, i tutaj, y, takim osobom przyzwyczajonym do tamtych głosów, może się to lekko gryźć. No bo tutaj mamy inną obsadę, obsadę od Soundtrope. Przy czym jeśli chodzi o mnie, no to kompletnie nie miałem tego typu zgrzytów. Y, to było zagrane doskonale. Finalna wersja jest kapitalna, i tyle w tym temacie. Sama historia natomiast, y, dla mnie jak najbardziej ok. W skrócie, Geralt spotyka tutaj myśliwego, który opowiada mu historię przemiany swojej żony. Razem zaczynają podróż, żona towarzyszy im cały czas gdzieś w oddali, stoi w tle i obserwuje. Oni trafiają na kolejne potworki, Geralt ubija je, jeden po drugim, aż wreszcie zostają zagnani do tajemniczego domu ze szkła, do tytułowego domu ze szkła, w którym między innymi znów co jakiś czas walczą z kolejnymi potworami, ale gdzieś tam cały czas buduje nam się obok tego główna historia i rozwiązuje główna tajemnica. I to jest fajne, to jest satysfakcjonujące i ja jestem na tak. To nie jest coś, co ja będę pamiętał latami. To nie jest tak dobre, jak większość krótkich historii wiedźminowskich od Sapkowskiego. Ale nie był to zmarnowany czas i od tej strony no także oceniam to pozytywnie. Nie mam pojęcia czy ten produkt można jeszcze gdzieś kupić. Przez jakiś czas dom ze szkła był dostępny na stronie sklepów w postaci plików do pobrania, ale teraz nie widzę już tego i wydaje mi się, że nie ma już opcji by kupić to z legalnego źródła. Jeśli jednak coś mi umknęło i gdzieś to można jeszcze nabyć, no to polecam. Bardzo fajny produkt, super historia, doskonała interpretacja. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć. It, man. Game over!